Jest sobota, 11 stycznia 2025 roku. Słuchacie właśnie 533 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dominikanin, ojciec Dzegesław, czyli Michał Rakowicz. Witam Cię. Cześć Szymas, witam wszystkich. Oraz od niedawna fanatyk jogi, porucznik Szymon Cieśliński, znany także jako Szymas. To ja. Witamy Was i zapraszamy na kolejny podcast o komiksowej serii zeszytowej Wydział Siódmy. Kolejny, bo już wielokrotnie o wydziale siódmym tutaj opowiadaliśmy właśnie w takim składzie. W 486 odcinku omówiliśmy zeszyty kły, pazury, azyl oraz wilki, a dwa tygodnie później w 488 omówiliśmy zeszyty specjalne, czyli import, eksport i sztorm. 16 września 2024 roku opublikowaliśmy... Na konglomeracie podcastowym wywiad z Tomaszem Kątnym i Markiem Turkiem, wywiad, który nazwaliśmy tytułem Odtajniamy akta Wydziału VII, bo tam Kątny i Turek rzeczywiście zdradzili nam sporo sekretów tej serii. Wywiad, który też yy, obiegł yy, szerokim echem yy, komiksowo-polskie, bo przeprowadzałem go na kolanach w sali VIP. MFKiG 2024, bo akurat no, takie miejsce znaleźliśmy, a zależało mi na tym po prostu, żeby to nagrać i żeby to naszych rozmówców było dobrze słychać, ale było warto, bo zdradzili tam sporo ciekawych rzeczy takich od kuchni i też odnośnie przyszłości Wydziału siódmego Komiksowego i też rzeczy... Nie do końca komiksowych, bo też growych. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to odsyłam do tamtego materiału. A my dziś powracamy z recenzją zeszytów o numerach 11, 12 i 13 z tytułami Sawasana, Upiór i Spółdzielnia. Przypomnijmy może, że Wydział 7 to taka specjalna jednostka Służby Bezpieczeństwa SB, która zajmuje się badaniem wydarzeń nadprzyrodzonych, paranormalnych na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Zeszyt 11, Sawa we wszystkich tych zeszytach tak za historię odpowiadają Marek Turek i Tomasz Kątny, za rysunki zaś w tym 11 zeszycie odpowiada Rafał Szłapa i on też narysował podstawową okładkę. Zaś okładka specjalna jest autorstwa Marka Oleksickiego. I może od tego zacznijmy, chyba tak zawsze robiliśmy, nie, że chwilkę o tych okładkach porozmawiamy, która Ci się bardziej podoba. Naciewięc no to tu nie mam jakiejś mocnej opinii. Obydwie są dla mnie spoko, ale w sumie żadna mnie jakoś na kolana nie rzuca. Wyjątkowo tak naprawdę jak przejdziemy do tych kolejnych zeszytów, to tam o okładkach będę miał do powiedzenia sporo więcej. Natomiast na tej podstawowej okładce podoba mi się ta aureola z rąk. Uważam, że to jest fajny wizualnie taki smaczek, który w dużej mierze robi mi tę okładkę. Mm -hmm, bo w tym komiksie zobaczymy, znaczy pewna postać będzie widziała aury. W centrum okładki widzimy głowę porucznika Szymona Wilka i wokół niej właśnie ala taką aurę z dziesiątek dłoni z palcami ułożonymi w zajączki różne inne kształty. No a układka alternatywna, ona jest taka bardzo prosta w gruncie rzeczy, nie? No tak. bo widzimy te, te, te. jedną z postaci mhm. z komiksu odwróconą do góry nogami mężczyznę umięśnionego wyciągającego do nas jedną z dłoni z takim dość upiornym wyrazem twarzy i ona jest niby banalna, w sensie no, konceptualnie tutaj jakiegoś szału nie ma, ale fajnie wygląda tak naprawdę. Ta pierwsza jest okej, okay. tak obie są w porządku, ale rzeczywiście... To nie jest absolutna topka tej serii, ale też no są cały czas powyżej średniej powiedzmy. No i teraz jeżeli chodzi o fabułę, no to Powracają w tym zeszycie Szymon Wilk, Helena Kwiatkowska, Filip Dobrowolski i Bogumiła Fischer. Jest rok 1967 i Wydział 7 po wydarzeniach z poprzedniego zeszytu, zeszytu Wilki, Wydział VII za zgodą samej góry zostaje ponownie otwarty, tak? bo został zamknięty gdzieś tam po drodze, teraz ponownie się otwiera. Dobrowolski i Fischer prowadzą aktualnie śledztwo w sprawie szeregów łamań, ktoś okrada kolekcjonerów relikwii i przedmiotów okultystycznych, zaś Helena zabiera Szymona na zajęcia do radzieckiego jogina. Szymon cały czas nie do końca się pozbierał po leczeniu psychiatrycznym w szpitalu, w górnej grupie i też po wypadku. Teraz Helena zabiera go do tego jogina z nadzieją, że mistyczne doświadczenie pomoże mu poradzić sobie właśnie z tymi własnymi demonami i wypartą trudną przeszłością. No i Jer, może ty zacznij. Co sądzisz o tutaj tym równoległym prowadzeniu tych dwóch wątków? Wiesz co, wypada to moim zdaniem całkiem dobrze, tym bardziej, że tutaj jest jeszcze no całkiem taki sympatyczny zabieg dla mnie, który mnie w sumie w pierwszej chwili zaskoczył, ale uważam, że to był dobry patent na takie swoiste spoiwo tego zeszytu do pewnego momentu, no bo my mamy prezentowane te różne pozycje jogi. Nie? kiedy mhm. widzimy ćwiczącego Szymona wraz z Heleną i te pozycje jogi, one są tam opisane i my widzimy jak no, oni po prostu trenują jogę, a z drugiej strony właśnie mamy to śledztwo i to mówię, to był prosty zabieg, ale całkiem nieźle moim zdaniem się sprawdzał i całkiem dobrze działał, także jeżeli chodzi o te takie, wiesz, dwojakie prowadzenie fabuły, jak najbardziej spoko, jeżeli o mnie chodzi. Mhm, tytuł to Savasana i to jest no, nazwa rzeczywistej pozycji wiodze, tak jednej z pozycji relaksacyjnych wykonywanych na ogół, na koniec ćwiczeń. Ona jest też znana jako pozycja nieboszczyka, czy jak to w komiksie ujęto, pozycja trupa, co jest też takim no, easter eggiem, takim rugnięciem okia do czytelników. Ja też uważam, że fabularnie ten komiks jest w porządku, Cała akcja, wszystko co się tutaj dzieje, to jest jeden wielki zbieg okoliczności, jakby się tak nad tym zastanowić, mhm. ale jako Monster of the Week bardzo mi się to podobało. Tak? Mamy raczej mało mitologii, sporo zabawy tym co się dzieje tu i teraz, mamy niesamowite umiejętności wytłumaczone chorobą, mamy cyrk z freak show w pewnym momencie, tę jogę, aury. Ja byłem bardzo usatysfakcjonowany i to równoległe prowadzenie akcji też mi się podobało bo ono jest przez moment od czapy, nie? No, bo widzimy właśnie trochę ćwiczeń i tych różnych pozycji w jodze, a trochę śledztwa gdzieś tam w biurze czy na mieście, ale gdy to się zaczyna spinać w jedną opowieść, właśnie nagle się okazuje, że to jest de facto jedna historia, tak, że to są rzeczy ze sobą bardzo mocno powiązane. To gdzieś tam miałem banana na ustach i podobało mi się i w sumie powiedziałem, że mamy mało mitologii, to nie jest tak, że jest mało, ale ona jest tak e, dobrze wpleciona w tę fabułę tygodnia, tak? Ona jest w tle. I nie czuć, że o, teraz mamy segment mitologiczny, tylko wszystko się fajnie ze sobą spaja. Tutaj pojawia się nawet Marta Wysocka na moment, ale w takiej dość emocjonalnej scenie. Bardzo fajny koncept. Widzimy też, mamy zajawkę przyszłych fabuł, bo wiemy o istnieniu pewnej teczki dotyczącej pewnej operacji na Czechosłowacji, co pewnie powróci w późniejszych zeszytach. Ja jestem zadowolony bardzo. Na po tym poziomie fabularnym to ja się mocno wzdrygnąłem, jak ty powiedziałeś, że tutaj mitologii za dużo nie ma, bo ja mam wrażenie, że szczególnie te dwa pierwsze zeszyty w ramach tego sezonu, czyli właśnie Sawasana i Upiór, one są bardzo mocno mitologiczne. Zaraz to uzasadnię. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o sam ten wątek Potwora Tygodnia, dla mnie to jest spoko historia, natomiast o tyle mnie jakby nie rzuca na kolana, że ona mi się bardzo mocno i to, to oczywiście to jest jak mantra powtarzana przy okazji Wydziału mm -hmm. Siódmego, że to jest podobne Czekam do archiwum Mix, tak, ale, tak. ale tutaj no te podobieństwa one bardzo mocno się rzucają, no bo z jednej strony no umówmy się, tutaj ten główny wątek pachnie tumsem na kilometr, to po pierwsze, po drugie z kolei też jak mamy cały ten segment w tym cyrku no to też jako żywo na pewno wszyscy fani archiwumix pamiętają analogiczną wizytę u podobnej trupy, u której nasi bohaterowie się pojawiają. Także tutaj miałem bardzo silny, silny vibe właśnie tamtego kultowego serialu. Natomiast powiedziałem, że się wzdrygnąłem bardzo mocno, jak powiedziałeś, że tutaj tej mitologii nie ma dużo, bo ja mam wrażenie, że właśnie to wszystko jest podporządkowane mitologii. No bo wiesz, w zasadzie ta sprawa tygodnia... Tak, ale ja się też poprawiłem nie? od razu, że to tak, nie jest tak, tak że, tak, że, że tak. po prostu, że ona jest jest nieagresywnie podawana. Ja, rzeczywiście masz rację, tak, i możesz zaraz rozwinąć, ale właśnie w upiorze mi to trochę przeszkadzało. Nie? Że tak jak gdyby ona jest wydzielona, a tutaj nie. Tutaj ona jest płynnie w tle myślę, że myślę, że tu się zgadzamy, bo wiesz, ta sprawa tygodnia dla mnie ona jest w ogóle trochę takim filerem, bo na przykład, wiesz, mamy te kradzieże tych jakichś artefaktów teoretycznie, czy potencjalnie o jakimś znaczeniu okultystyczno-magicznym i ja trochę nie rozumiem jakby, co, jaka jest motywacja stojąca za tymi kradzieżami poza tym, że właśnie ma nas to doprowadzić do teczki, o której wspomniałeś, która, no, to, no, to nawet nie jest spoiler, bo My wiemy już jak wyglądają no ostatnie tak. dwa zeszyty i po prostu wiemy, że, że to wszystko nas zaprowadzi na właśnie czechosłowacką stronę granicy. Mhm. Natomiast... Ja wspomniałem, że tego, tej mitologii jest bardzo dużo, no bo w zasadzie, wiesz, po pierwsze, wątek Szymona Wilka, no to jest bardzo silnie mitologiczny, mitologiczny fragment, no bo my tutaj tak naprawdę rozwijamy kwestię tych mocy Szymona Wilka, no bo pamiętasz, że to, to w zasadzie to się pojawiło w którymś momencie, tego nie mieliśmy od samego początku, a tak naprawdę od pewnego momentu jest to coraz mocniej rozwijane. I tutaj to jest jakby kolejny taki kameczek. Tak jak mówisz, no mamy to bardzo emocjonujące cameo, i w ogóle mamy wątek rozwoju tej postaci. Mamy tę bardzo ciekawą sekwencję, która do końca jest dla mnie może nieczytelna. Na pewno wiesz, o którą mi chodzi, mhm, kiedy tak, tak, tak. Szymon się niejako godzi z jakimś tam elementem swojej przeszłości mówię, nie jest to może do końca czytelne, bo no, no i ja nie specjalnie rozumiem jeszcze, wiesz, co tam się wydarzyło. Myślę, że my w którymś momencie się pewnie tego w końcu dowiemy. Mamy właśnie te, ten wątek czechosłowacki. No więc jakby jest tego tutaj dużo, ale tak jak się poprawiłeś, to ja się tutaj zgadzam, że to nie jest znów trochę nawiązując do archiwum mix ale już nie na poziomie fabularnym, tylko strukturalnym. To tam tak było często, że mieliśmy albo Potwora Tygodnia, albo odcinki stricte mitologiczne i tylko czasem były takie odcinki, które gdzieś tam się łączyły, nie? że mieliśmy mhm. teoretycznie Potwora Tygodnia, ale ta mitologia też nam wchodziła i, i to jakoś ładnie było zintegrowane i tutaj właśnie Savasana jest tego rodzaju historią, nie? gdzie jest to całkiem nieźle zbalansowane. Dla mnie ogólnie w porządku zeszyt, ale to z drugiej strony to nie jest dla mnie jakaś tam topka Wydziału siódmego. Mm -hmm. Znaczy w sumie dobrze, że to jeszcze mocniej podkreśliłeś, bo rzeczywiście, żeby ktoś nie zrozumiał, to można czytać tak zupełnie w oderwaniu, nie? że to jest taki tylko potwór tygodnia, jakaś tam, znaczy to jest zamknięta sprawa, ale no rzeczywiście tutaj też ten rozwój dotychczasowych wątków i podprowadzenie nowych jest mocno obecny, tylko, że właśnie fajnie się zespaja z tą sprawą taką tu i teraz. Co do ilustracji że ja już jak przejąłem to troszkę powiem wal, wal. Mhm. na ten temat. Po pierwsze właśnie podobało mi się to równoległe prowadzenie narracji. Mamy w ogóle dwie strony po kolei podzielone tak na pół po prostu. Tak i na górze widzimy zajęcia Jogi, na dole zaś śledztwo Dobrowolskiego i fisher, i bardzo dobrze to wyglądało. Doceniam te kadry poświęcone konkretnym pozycjom jogi, zwłaszcza w kontekście tytułu tego albumu. Bardzo mi się podobał ten fragment, gdzie wkraczamy w głąb psychiki Szymona Wilka, bo to jest takie horrorowe złoto jednak. Mamy jakieś korytarze w mroku i to korytarze, których sufity składają się z dziesiątek zlepionych ze sobą ciał, tak, zwłok, trupów, z których jeszcze spływa krew i <gryw> przewracamy strony, a najlepsze jest to, że ta joga jest no, no zwykłymi zajęciami, czy znaczy zwykłymi, no, zajęciami tak w dzień, nie na jasnej tam żółtawej bodajże pastelowej ścianie i nagle wkraczamy właśnie w taki totalny jakiś dziki mrok, więc ten kontrast rzeczywiście zadziałał przy przewracaniu stron. Widzimy też postać o nietypowej fizjonomii, która też bardzo dobrze wygląda na rysunkach szłapy. Podoba mi się pomysł na narysowanie aury i to, jak to tutaj rysownik ostatecznie uchwycił. Na moment też, tak jak mówiliśmy, trafiamy do tego cyrku z sekcją Freak Show. Widzimy tam siostry syjamskie, które też fajnie się prezentują na tych ilustracjach. Jeżeli chodzi zaś o PRL, jego tutaj jakoś bardzo mocno nie czuć. Widzimy Pałac Kultury, trochę samochodów z epoki ale Pałac Kultury w sumie się nie zmienił przez te wszystkie lata. Tak, tak. Widzimy mhm. posiadłość pewnej wysoko postawionej osoby, w ogóle taką dzielnicę willową, PZPR-ową powiedzmy, ale tak jak powiedziałem, tego PRL jakoś bardzo mocno nie czuć, to pewnie ta akcja mogłaby się rozgrywać naście lat wcześniej, później i te same ilustracje można by zachować, ale to też nie jest jakiś duży problem, nie? Ten album wizualnie jest dla mnie dość zróżnicowany, urozmaicony i przez to całkiem atrakcyjny. Mnie się podoba, moim zdaniem Szłapa się bardzo dobrze sprawdził tutaj. Czy dla mnie, tak jak fabularnie jest w porządku, ale to, to nie jest jakaś topka, to podobnie mam z ilustracjami. To, co bym chciał bardzo pozytywnie wyróżnić, to są po pierwsze aury. To jest dla mnie fantastyczna robota, naprawdę. To, jak Rafał Szłapa tutaj to rozrysował i to też jak to jest kolorystycznie poprowadzone to strasznie mi się podoba naprawdę super to się sprawdza wizualnie i to jest no, niby taki prosty zabieg nie jakoś tam szalenie odkrywczy ale super wizualnie i też fajnie horrorowo to mam wrażenie gra aż, tak, trochę... bo aż to słychać jakby to mówiło nie jakby te aure tak. wydawały dźwięki nie jak się to czyta to ja od razu sobie wyobrażałem że to się porusza, a nie dookoła, mimo, że to jest statyczny obrazek. Tak, i ja żałowałem, że trochę tego więcej nie dostaliśmy mhm. i ogólnie też y, y, powiedziałem, że super jest to kolorystycznie rozwiązane. Ogólnie mi się tutaj kol kolory podobały w y, tym zeszycie. One są trochę takie żywsze, y, trochę intensywniejsze i to mi jakoś pasowało y, do klimatu tej opowieści, gdzie to jest historia jednak trochę o dochodzeniu do równowagi wewnętrznej. Taka w założeniu y, pogodniejsza, to może nie jest najlepsze słowo, ale wiesz, taka y, mimo wszystko na swój sposób spokojniejsza i jednak właśnie taka w nieco innym klimacie niż y, te poprzednie zeszyty, które no, były często bardzo takie intensywne i traumatyczne i to mi pasowało, także też ogólnie mhm. jestem zadowolony. A kolorę nakładała Joanna Holeksa-Szłapa. Tak może zaznaczmy. Dobra, no i oczywiście po komiksie dostajemy odrobinę dodatków. Yy, znajdziemy tutaj trochę oryginalnych planż, fragment raportu z autopsji, yy, coś ala la rozkładówkę z wybranymi członkami Wydziału Siódmego. Bardzo spoko, szkoda, że nie jest na pełne dwie strony, ale no wiadomo, tutaj tego miejsca jest niewiele, więc yy, trzeba sobie radzić. Jeszcze jakiś projekt okładek. Yy, no jak zawsze, tak yy, dodatki na plus. Tak, tutaj nic nie dodam. Myślę, że możemy pomału przechodzić do kolejnego zeszytu. No dobrze, no to zeszyt dwunasty, upiór. Tutaj za rysunki odpowiada Krzysztof Owedyk, którego już widzieliśmy w tej serii, w zeszycie letnicy bodajże. I on też odpowiada za okładkę podstawową, a okładkę limitowaną narysował Karol Kalinowski. Jerry, co powiesz tym razem? Czy któraś z okładek zaskoczyła Cię pozytywnie? Znów, ogólnie obydwie okładki są dobre, natomiast uważam, że tutaj wygrywa zdecydowanie okładka podstawowa, która jest rewelacyjna, moim zdaniem. I zdecydowanie okładka upiora ta podstawowa to, je, to będzie jedna z moich ulubionych okładek. Ona dla mnie ma bardzo mocno taki vibe rodem z Barkera, z pierwszych księgi krwi. Tam jest takie opowiadanie o teatrze, które na pewno y, ty kojarzysz y, y, dobrze i to jest właśnie dla mnie y, totalnie y, rodem z y, tamtej historii y, okładka. Y, bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra. Ta druga, y, ona jest w zupełnie innym klimacie y, i ona, y, w sumie to jest ciekawe, że mam wrażenie, że y, tak czasami już bywało, ale tutaj to bardzo mocno widać, że w zasadzie te dwie okładki trochę y, Odnoszą się do dwóch różnych wątków, które tutaj dostajemy i to jest w sumie też ciekawe, nie? Że, że to nie jest można powiedzieć wariacja do końca na ten sam temat, nie? trochę Aha. tak jak właśnie mieliśmy chociażby w zeszycie jedenastym, tylko tutaj jeden z twórców sięgnął po jeden wątek, a drugi wybrał po prostu inny element tej opowieści. Tak, ale nadal obie są mocno osadzone w fabule, no tak, bo tak, właśnie tak, ta zlimitowana pokazuje nam trzy humanoidalne postacie z drewnianymi maskami zamiast głów na takim jednolitym tle, a wokół nich gałęzie jarzębiny, co łączy dwa wątki nadprzyrodzone powiedzmy, z tego zeszytu. A ta okładka owedyka, ty powiedziałeś, że ona właśnie jest genialna. Ja się z tym zgadzam. My tutaj widzimy garderobę z ceglanymi ścianami, co jest dziwne, nie? W pierwszej chwili, jak się jej przyjrzymy. Widzimy garderobę z lustrem i czerwonowego kościotrupa, który nakłada szminkę przed tym lustrem, a w tafli lustra widać atrakcyjną kobietę. I właśnie obok tego lustra, za tym lustrem jest mur, co nie jest normalne. Jeszcze na tym murze widać jakąś roślinność, jakby blusz czy coś takiego, tę drewnianą masę zawieszoną gdzieś tam obok i ja wręcz przed pierwszą lekturą tak się zastanawiałem, o co biega, nie? czy mhm, tak. tutaj rysownik troszkę nie popłynął za bardzo, ale po lekturze, no to wiesz, kciuk w górę i sobie pomyślałem, wow, no rzeczywiście świetnie to wykoncypował i to nie jest po prostu przefajnowane, żeby była ładna okładka, tylko to jest naprawdę mocno osadzone w tym, co czytamy potem w samym zeszycie, więc ode mnie też plusik i rzeczywiście tak to jest topka chyba wydziałowych okładek. No dobrze, tym razem śledzimy majora Dobrowolskiego i Helenę Kwiatkowską w duecie. Dalej jest rok 67 i najpierw trafiamy na warszawski pochód pierwszomajowy, a następnie na Mazowsze do opuszczonego kościoła, gdzie Kazimierz Dejmek prowadzi próby do spektaklu Dziady. Na nieszczęście zgromadzonych na miejscu pojawiają się prawdziwe upiory i może tyle wystarczy. Jerry, no i jak Ci się podobał pochód pierwszomajowy i potem próby do spektaklu? Wiesz co, ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego zeszytu. Jakby doceniam... O, a to wiesz, że jesteś w mniejszości, bo ten zeszyt ma najwyższe oceny na lubimy czytać i z recenzji, które przejrzałem, to też ten jest wychwalany pod niebiosa względem innych. Nie rozumiem, ale okej. Okay. No, ja też nie, więc Ja ci powiem, dlaczego ja nie jestem fanem, mhm. dlatego że mam wrażenie, że tutaj pierwszy raz, przynajmniej ja chyba mam tak pierwszy raz w ogóle w tej serii, gdzie mam poczucie, że wydarzenie historyczne, które jest bazą opowieści, jest rozpisane w przyciężki sposób. Nie wiem, czy dobrze ujmuję to, o co mi chodzi. Ja mam trochę problem z tym, że wiesz, mamy od początku ten wątek dziadów słynnych, no też jakby wiemy, do czego nas to ma suma summarum doprowadzić, nawet jeżeli niekoniecznie naszych bohaterów, to, to gdzie ta historia się skończy, ale... Jakoś czegoś mi tu brakowało, jednak wiesz, ja uważam, że dużą zaletą tutaj scenariuszy w Wydziale Siódmym jest to, że zawsze ten pomysł historyczny, on jest punktem wyjścia do opowieści, która jest wiesz, w tej formie zeszytowej, ona musi być dosyć szybka, zwarta i prowadzona pewną ręką i to się do tej pory udawało, a tutaj trochę mi tego właśnie brakuje, takiej pewnej lekkości. Bo z jednej strony to jest niby jedna noc tylko, ale tu się dzieje mnóstwo i to jest też taki zeszyt, który jest dla mnie o tyle problematyczny, że ja w ogóle mam wrażenie, że fabularnie to on poza rzucaniem nam okruszków do przyszłości to jego by mogło nie być, prawie że bo sama ta historia jest dla mnie taka sobie wiesz, te, te opętanie przez, przez upiory jakoś to chyba nam do mnie nie trafiło. A mówię, a z drugiej strony mamy tę mitologię, która, no, tu się pewnie y, mo, może będziemy zgadzać, tak zakładam, że ona jest też dosyć przyciężkawo prowadzona, no bo wiesz, no y, ty, ty powiedziałeś, że w, tym, w tej pierwszej historii mamy wszystko oparte na zbiegach okoliczności, no a tutaj to już w ogóle, no przecież bohatera, którego y, tutaj śledzimy, czyli naszego majora y, Dobrowolskiego w zasadzie tam nie powinno być, a nagle Okazuje Heleny się, też że no Helene tym, tym bardziej. bardziej, tym bardziej, tak dokładnie. Ale, ale wiesz, ale to nawet mi chodzi o samego dobrowolskiego, który no, tutaj staje się postacią, do, która się spotyka z pewnymi też postaciami, co będzie miało bardzo istotne znaczenie fabularne w dalszej części tego sezonu. Mhm. I mówię, ja miałem poczucie, że to jest właśnie wszystko takie że twórcy chcą nam pewne rzeczy właśnie zatizować, pewne rzeczy nam już wprowadzić tutaj, żeby one być może lepiej grały w finale sezonu, no ale, no mówię, coś mi tutaj zgrzytało i jakoś to mi wszystko nie grało. Trochę mi strona wizualna to poprawiała, ale do, o stronie wizualnej to sobie zaraz porozmawiamy osobno, więc to na razie tylko tak zatizuję. Mm -hmm. Ale to rzeczywiście zaskoczyłeś mnie, bo gdy przeglądałem recenzję, to ten zeszyt z tych trzech, które dzisiaj omawiamy, jest oceniany najbardziej pozytywnie. Tak, to, okay, no okej, Pewnie nie wiedziałem wszystkich możliwych opinii, ale tam przeleciałem przez różne portale i mam wrażenie, że nad nim się większość osób rozpływa, a dla mnie on też jest najbardziej toporny. Nie wiem, czy ze wszystkich dotychczasowych, bo no, zaciera mi się to wszystko w pamięci, Tak, ale z tych trzech absolutnie tak i tak jak w tym pierwszym. Mamy akcję prowadzoną równolegle i ona się fajnie spaja, tak wątki się łączą i mamy jedno rozwiązanie i jeszcze tam ta mitologia też jest z tym wszystkim fajnie zespojona. Tak tutaj ja miałem wrażenie, że ja czytałem kilka scenek obok siebie, a nie do końca jedną historię. Nie, no mhm, bo Mamy tak. troszkę sceny z życia Małżeńskiego, Majora Dobrowolskiego. Potem mamy sceny pochodu majowego, i super, także widzę pochód pierwszomajowy w komiksie o właśnie służbach bezpieczeństwa PRL-u, ale to jest jak gdyby osobny po prostu segment w tym komiksie, który nie do końca się spaja z tymi pozostałymi. Potem trafiamy na to i mamy segment mitologiczny z królem i super, że trafiamy do króla. I bardzo mi się podoba też jak to wszystko tam wygląda, ale to jest jak gdyby osobny segment, a potem mamy ten segment z upiorami tytułowymi i ja mam wrażenie, że to wszystko jest tak oddzielone grubą kreską, nie? że to są jednak osobne segmenty, a nie jedna historia, przez którą płynę i ja ogólnie popieram wykorzystanie dziadów tak? w wydziale siódmym, to się wręcz narzuca w jakiś tam sposób, mm -hmm. tak? mógłbym powiedzieć tak e, trochę żartobliwie, niepodobna nie wykorzystać tego wątku w komiksie, e, zwłaszcza w związku z tą głośną adaptacją daimka. I też jako łódzki, lokalny patriota muszę wspomnieć, że Dejmek zanim został dyrektorem Naczelnym Teatru Narodowego, no to działał w Łodzi. I to tutaj założył Teatr Nowy na przykład, który działa po dziś dzień, oczywiście na innych zasadach niż wtedy, ale działa po dziś dzień i zdarza mi się go odwiedzać. W sumie to dziady, no to, to też jest oryginalnie, znaczy to oryginalne przedstawienie, tak, to jest ciekawa historia, ten spektakl 1967 i ten fakt, jak to zostało wykorzystane też przez aparat państwowy, tak, jak to nagle kariera Dameka się załamała, jak go usunięto z PZPR, zwolniono ze stołka dyrektora i wyemigrował potem na kilka lat, ale tutaj właśnie to jak się ten komiks skończy, w jakich okolicznościach przygody widzimy Dame'a? Jak sobie pomyślę o tym i o jego rzeczywistej karierze, to tak trochę nie czaję, nie? w sensie nie wiem, czy to ma być żart, czy co. No, trochę to do mnie nie przemawia. I tak jak właśnie popieram fabularne wykorzystanie tego spektaklu ogólnie w historii Wydziału VII, tak konstrukcyjnie właśnie ten zeszyt do mnie nie trafia. Tak? Mamy potwora tygodnia, tej mitologii jest sporo i ona jest tak właśnie oddzielona, jest topornie dosyć e, dawana e, i nawet e, w sumie w skali tego zeszytu ta mitologia była dla mnie ciekawsza niż e, potwór tygodnia. E, dostajemy te okruszki, o których mówiłeś, w sumie to nie są okruszki, nie? to są kromki chleba. Do no to stopnia. prawda, to prawda, tak bo mamy pewną przepowiednię jeszcze potem, która też zajmuje kilka ładnych dymków i która powróci. Mamy różne deus machiny, których ja też nie do końca rozumiem, bo tak jak powiedziałeś, trochę przypadkiem się tutaj znaleźli i Dobrowolski, i Helena. No ale okej, okay, już tutaj są, tylko że ja nie ogarniam, jak Helena wyzwoliła się z działania nadprzyrodzonego w tym zeszycie, ani też kolejnej sekwencji, która po niej nastąpiła. Troszkę też... Nie ogarniam roli masek, bo tutaj pojawiają się kraboszki jako element fabularny, tylko że one trochę chyba inaczej działały w folklorze, inaczej działają tutaj w tym zeszycie. Znaczy, okej, okay, To może nie jest jakoś istotne, że zmieniono tutaj pewne elementy z folkloru, bo czemu nie? Tak, e, zwłaszcza, że folklor też nie jest jednolity i może nawet w różnych miejscach te maski działały różnie tak, w różne sposoby, ale trochę to dla mnie jest tutaj nieczytelne, co dokładnie zachodzi jak do tego dochodzi doceniam za to akcję z nożem e, to jest fakt, że rozwiązanie problemu nadprzyrodzonego to sztuczka teatralna no bo w końcu ten zeszyt traktuje o e, trupie teatralnej w dużej mierze i o e, reżyserze tam pada w którymś momencie, jedna z postaci mówi wprost, dym i lustra, no to ja się zaśmiałem wtedy pod nosem, ale jestem rozbity na koniec, nie, bo są elementy, które gdzieś tam w miarę mi się podobają, ale są elementy dla mnie nieczytelne i, i konstrukcyjnie właśnie mi się to gryzie, bo ja widzę tę konstrukcję, tak, nie płynę przez to, tylko widzę jakbym przychodził z pokoju do pokoju, nie? tak się czuję czytając to. Tak, no znaczy ja też się cieszę, że podkreśliłeś na przykład te Deus ex machiny i te takie nieścisłości, bo ja też z tym mam problem. Tu są fajne patenty, bo ja dodam do tego elementu historii z nożem, to też bardzo mi się podobał ten motyw z klaskaniem jako swoistym zaklęciem, co też jest bardzo takie organiczne w kontekście samego trzonu opowieści nie? wokół teatru. Tak, Także ale jednocześnie to jest fajny patent jako rodzaj egzorcyzmu, w sensie znowu, tak wpisanie tego w historię o grupie aktorów jest spoko, ale nie czuję tego, nie? Znaczy nie, bo ja tu uważam, że trochę może to mylnie interpretujesz, bo ja to nawet nie czytam jako jak, jakiś egzorcyzm, tylko takie no, wiemy do czego to prowadzi, tak bez spoilerów, do tego ukłonu, mm -hmm. który jest takim elementem tej opowieści, który no, działa właśnie w taki sposób, że nasze postaci stają się wyzwolone spod tego czaru i ja to tylko tak odbierałem, że to nie, to nie ma jakiegoś, wiesz, wielkiego znaczenia magicznego i bardziej to, co Helena mówi, że klaszt to jest najsilniejsze zaklęcie, ja to bardziej mm, odbierałem tak metaforycznie, nie? Jak Dobre, jak to w ale to w takim razie chodzi o to, że siła grawitacji zadziałała. No to czemu tak. ona wcześniej nie działała? No, Przecież oni się poruszają, tańczą, skaczą, czy coś tam. nie tak, wiem, no Tak, ale to jest tak jak w teatrze. No wiesz, masz ludzi, którzy właśnie ci zdejmują maski. To nawet nie, nie kwestia grawitacji, no bo tutaj część tych postaci to widać, że, nie wiem, trzyma te maski za ręce i, znaczy, bo maski Aha, za ręce, no, trzyma, okay. trzyma maski w rękach na zasadzie odsłonięcia twarzy i tego ukłonu, wiesz, do publiki, nie? W ten sposób to czytałem. No to ja hmm. przyznam, że nie ogarnąłem. Ja właśnie nie, nie zrozumiałem, co się tam stało w tym znaczy, momencie wiesz, Ja w ogóle nie wiem, czy, ta, no. czy to jest słuszna interpretacja, no bo... Nie, myślę, że tak, tak, tak. To, to, to, to teraz to, to ma więcej sensu, jak o tym mówisz, ale, więc fajnie, że ale rozmawiamy. Ale wiesz, ale mm -hmm. no i tak, nie? To ja się zgadzam na przykład, że to uwolnienie Heleny no, nie jest do końca czytelne I, i w ogóle troszeczkę jednak ten natłok zbiegów okoliczności mi akurat w tym zeszycie przeszkadzał, nie? No, jakby wiemy też, że tutaj często tak jest, nie? No nawet w poprzednim zeszycie tak mieliśmy, że, że znów zbiegi okoliczności, które się nam łączą w jakąś opowieść, no ale tutaj było tego za dużo, no ale tak, żeby też nie krytykować, to ja przejdę trochę dla odmiany i teraz ja od razu pociągnę wątek ilustracji, uh -huh. bo te mi się bardzo podobają i znów one działają i na poziomie samych ilustracji Ovedyka, który się sprawdza i uważam, że ta jego kreska, ona ma w sobie dla mnie trochę vibe takiego starszego komiksu, starszego nie z lat tam 80 70 tylko takiego komiksu tam dla mnie, nie wiem, z przełomu lat 80 i 90 i to mi bardzo pasuje jakby w ogóle do Wydziału Siódmego, to jest Jedna kwestia. Druga kwestia, tu podoba mi się ten komiks też kolorystycznie czyli wiesz, te wykorzystanie nie wiem, ognia wykorzystanie różnej różnych kolorystyki w nocy i na przykład to spotkanie z królem jest fantastycznie rozrysowane i też bardzo mi się spodobało jak to zostało w tych dymkach rozpisane, to jest niby prosty zabieg, ale, ale naprawdę efektywny i do tego podoba mi się jak jest prowadzona kwestia opętania i tych upiorów, znów to nie jest teoretycznie coś czego byśmy już nie widzieli dzieli, ale mam wrażenie, że i kolorystycznie, i na poziomie koncepcyjnym, gdzie to trochę momentami wygląda jak taka farba fluorescencyjna na ciele naszych postaci, mhm. no to bardzo dobrze się to sprawdza. Podobało mi się to mocno, tym bardziej, że tutaj te upiory są prezentowane w bardzo różny sposób, no bo to czasem jest wiesz, jakaś na zasadzie cieczy prawie wyciekającej z ciała, czasem one przyjmują... Dymu jakiegoś tak, tak bardziej Czasem, ludzką postać w środku ciała tak tak tak I, i ta różnorodność też tutaj robi robotę dlatego właśnie powiedziałem że ten zeszyt fabularnie do mnie nie trafił ja się z nim raczej rozmijam, natomiast wizualnie uważam że to jest dobra rzecz i ja bardziej ten ostatni kadr, który ty mówisz, że dla ciebie też jest jakby trochę niespójny z historią samej postaci tutaj reżysera, który na tym kadrze jest uwieczniony, to ja go bardziej odbieram. jako... Znaczy nie tyle jako... niespójny, co dla mnie jest trochę nieczytelny tutaj zamysł akurat, nie? W sensie ta sugestia, bo my widzimy, że coś wpływa na niego w tym momencie, gdyby, nie? No i znając jego historię, tak... Znaczy, no chyba, że to jest taki żart po prostu, i tak jak nie na tej zasadzie, no ale kadr jest ładny, tak. Ja, ja go trochę tak odbieram, że to jest właśnie yy, bardziej na zasadzie uchwycenia, to, to, Czasem mam wrażenie, że tak się rysowało autorów kiedyś, jak wiesz, jak na tylnej stronie okładki, na przykład, czasem jak była postać autora, czy coś takiego, na zasadzie autor i jego muzy, nie to, to ja to mhm. trochę od, odebrałem właśnie na zasadzie takiego, nawet nie tyle isterega, co po prostu odniesienia czy, czy po prostu podjęcie pewnego tropu, i, i to wszystko. No, okay, ale w sumie ale... też pisarzy w starych komiksach też tak, często tak, tak, tak. rysowano, nie w takim otoczeniu. No, mhm. no dlatego, dlatego właśnie mówię, ja to bardziej odebrałem jako, jako coś takiego, no, uznałem, że to jest jakoś tam w miarę spójne. No, jak wiesz, jak ty Aha. znasz bardziej historię DMK, no, to, to może ci to bardziej się gryzło, no, bo ja przyznam się, że mm, wiele, nie wiem, poza, wiesz, historią związaną właśnie z samym spektaklem, chciałem powiedzieć tytułowym, ale nie, no, głów główną osią tego zeszytu. Mm -hmm. Znaczy, nie, ja też wiesz, żeby tutaj nie wyszło, absolutnie eksperckiej wiedzy nie mam. Tyle o ile byłem na wystawie o historii łódzkiego teatru kiedyś. To coś tam poczytałem, ale to wiesz, większość mi uleciała z pamięci. Nieważne. Co do tych ilustracji. Tak, podoba mi się bardzo ta pierwsza majowa Warszawa bo no to jest tak mocno w klimacie tak jak to jest, odegrwane troszkę tak, tak fabularnie to jest doklejone może nie jakoś bardzo na siłę bo ramy czasowe zgadzają się tak, też z realnymi wydarzeniami próba przed spektaklem, który na jesień przecież miał premierę ma sens tutaj w tych okolicznościach przygody, ale abstrahując właśnie od tego majowa Warszawa wygląda super. Potem, gdy trafiamy na Mazowsze, no to właśnie te kolory, nie? To, to skąpane w brązach Mazowsze. Wow, ja autentycznie teraz, gdy wróciłem do tego komiksu wczoraj, Mamy styczeń, tak? Nie ma może śniegu za bardzo w Łodzi, ale jest zimno, burgo, szaro, brzydko. I aż zatem skniłem za takimi złoto-brązowymi zachodami słońca, za leśną głuszą. No, autentycznie to na mnie bardzo, bardzo podziałało. Podoba mi się, jak Krzysztof Owedyk rysuje przyrodę gdzieś tam w tle, bo gdy spacerujemy przez te lasy, no to widzimy właśnie leśną chatę, na, znaczy nie leśną, po prostu chatę w lesie. na. Zowszu, widzimy ten kościół, trafiamy też w taki bardziej magiczny zakątek lasu, chciałem już puszczy powiedzieć, nie? Aż na samo wspomnienie tego i to wszystko wygląda naprawdę nieziemsko. Podoba mi się cieniowanie, prostu sumie podoba mi się jaką też postacie tutaj rysuje. Mhm, tak. W pierwszym zaszczycie też jestem zadowolony z ilustracji, ale tutaj to wszystko jest naprawdę fajnie, spójne, atrakcyjne. Ten król, którego odwiedzamy wygląda super. Podoba mi się też to, że gdy jesteśmy u króla, to mamy taką trochę nietypową narrację wizualną, bo mamy jakby pięć pasków, pięć paneli prostokątnych, ale trzy z nich nie są oddzielone od siebie, więc udają jedną ilustrację, ale naprawdę są nałożone na siebie. Wygląda to całkiem dobrze. I wbrew tytułowi tutaj nie pojawia się jeden upiór, a wiele upiorów, jak już zauważyliśmy. Całkiem spore statko i ja miałem z tym delikatny problem w pierwszym momencie, bo one są przedstawiane trochę jak duchy w bajkach, mam wrażenie, jak jakiś jakimś scooby -Doo, czy coś, czy czymś takim. Tak mi się skojarzyło jakoś z animacjami dla dzieciaków i nastolatków z dzieciństwa, ale jednocześnie to nie wygląda źle i podoba mi się, że my widzimy różne te upiory i to też fajnie współgra w ogóle z historią Polski, z fabułą tego komiksu. Yy, w sensie z fabułą całego wydziału 9. W kontekście tego opętania też mamy takie jedną, dwie sceny jak z egzorcyzmów Emily Rose. Więc yy, tutaj też od razu się uśmiechnąłem i pomyślałem sobie OK, Ten gabinet Dejmka na końcu, mimo że tak jak powiedziałem, ja troszkę zacząłem nadinterpretować być może ten kadr, ale wizualnie on też się prezentuje bardzo dobrze, więc w sumie jestem bardzo zadowolony, tak od strony wizualnej tutaj nie mam temu nic do zarzucania. No, no to w zasadzie znów możemy przejść do kolejnego zeszytu czyli do spółdzielni. Zeszyt trzynasty. Czy trzynastka była pechowa, Dżagie? Absolutnie nie. To jest w ogóle creme de la creme tego <głos> dzisiejszego zestawu i w ogóle uważam, że spółdzielnia to u mnie jest ten zeszyt, który na pewno będzie bardzo wysoko w rankingu całościowym, jeżeli chodzi o wydział siódmy, także nie była pechowa na pewno, przynajmniej nie dla mnie dobrze, za odpowiada Robert H. Adler i za okładkę podstawową oczywiście a za okładkę limitowaną Paweł Garwol Jerry, która Ci się bardziej podoba? wiesz to tu jestem o tyle rozdarty że znów uważam że te okładki obydwie są dobre i tak jak ta okładka podstawowa w tym przypadku jest z kolei bardzo minimalistyczna, ale bardzo pasuje do samego komiksu, tak druga jest w zupełnie innym tonie, jest okładką, która w pierwszej chwili we mnie wywoływała konsternację, no bo tu ona wygląda tak, jakbyśmy mieli taką przysłowiową afrykańską królową na układce widzianą. Tak, mamy bo... czarną twarz w koronie, ale ta korona to jakby miasto z Beksińskiego, z obrazów Beksińskiego i też jakieś fabryczne kominy, etc., takie industrialne elementy, a w miejscu tak, a, zębów... ale wygląda to totalnie jak korona, nie? Tak, a w miejscu zębów jeszcze mamy powstawiane noże, saki zwisające kosmyki włosów to jakby haki, tak więc sporo jest takiej symboliki, też nie niewidocznej może na pierwszy rzut oka Tak, tak. I jeszcze to wszystko wygląda po prostu jak afro, więc ja trochę nie rozumiałem, jak to ma się, wiesz, do zawartości tego komiksu, ale z drugiej strony ja w sumie po lekturze doceniam jakby zamysł koncepcyjny, nie? Trochę, mówię, nie, nie wiem dlaczego ta, ta, ta, ta fryzura, tak umownie to nazwę, układa się w to afro, bo no, wygląda to trochę dziwnie i budzi, tak jak wspomniałem, bazowo odmienne skojarzenia niż to, co suma sumarum dostajemy, ale mówię po lekturze, wydaje mi się, że, że to całkiem też fajnie można rozebrać tę okładkę właśnie na części pierwszej i docenić, ile tutaj elementów z tego komiksu na tej okładce się znalazło. Także ja uważam, że ogólnie obydwie są dobre, ale skrajnie inne. Mhm. Znaczy ja myślę, że gdyby ta twarz nie była tak do końca czarna, nie, Gdyby jednak trochę. No bo ona się odwołała jednak do <grywania> białego mężczyzny rasy kaukaskiej. Tak, tak. To, żeby było trochę lepiej, ale koncept, tak, symbolika i ta właśnie korona z miasta i te takiego miasta też wynaturzonego, koncept 10 na 10 tak. Realizacja, kapkę niżej, ale jest ciekawa, a ta minimalistyczna. <grywania> Ja w ogóle w pierwszej chwili tak nie ogarniałem, na co patrzę, nie? gdy ją zobaczyłem. Znaczy zobaczyłem, że mamy taki kształt czaszki, nie? który się wyłania z kadru, a w kadrze mamy dwa krzesła na tle odrapanej ściany. E, ściany, przy której przeprowadzona zostanie prawdopodobnie egzekucja, albo sznur zwisa z góry, albo na no samobójstwo. E, zaraz do niego dojdzie. Ale po czasie też zacząłem ją doceniać i, i obie są w porządku. Dobra, od fabuły upiora w naszej historii tutaj minął blisko rok. Mamy maj 1968 roku. Bogumiła Fischer i Jakub Lange biorą udział w egzekucji Karola Kota. Karola Kota znanego jako wampir z Krakowa. Mężczyzna zostaje powieszony za dokonane zbrodnie, a Bogumiła Fischer, nasza pani doktor, ma przeprowadzić sekcję zwłok. Ku jej zaskoczeniu w trakcie sekcji okazuje się, że kot nie do końca zginął. I tutaj muszę przyznać, że pomysł na ten album jest zdrowo porąbany, ale zarazem jest cudowny w tej swojej odpałowości, tak? Bo trafiamy do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, która jest spotworniałym Krakowem sprzed 60 lat. Wszystko jest skąpane w Szkarłacie i wygląda naprawdę horrorowo i epicko horrorowo. I już sam właśnie ten koncept takiego no spotworniałego i spotęgowanego też Pałacu Myśli tak i tej tytułowej spółdzielni, która zostanie tutaj nam zaprezentowana. Wow, tutaj Turek i Kątny puścili wodze fantazji, wykrywali coś niesamowitego i tak jak Savasana właśnie bardzo, bardzo mocno się kojarzy z Archiwum X, tak tutaj miałem wrażenie, że obcuje z czymś rzeczywiście świeżym, oryginalnym, ale przy tym bardzo wydziałowym. No tak, no ja powiedziałem od razu na początku, że ja jestem zachwycony tym, co tutaj dostaliśmy i tylko mógłbym to powtarzać przez najbliższe parę minut, bo zgadzam się z tym, co powiedziałeś. To jest pomysł odpałowy i ja jak wiesz, zobaczyłem, że mamy tutaj nawiązanie do właśnie zbrodni Karola Kota, no to byłem ciekaw i to jeszcze że spotykamy się z nim w zasadzie już, wiesz, u kresu, no to byłem ekstremalnie ciekaw, w jakim kierunku twórcy nas poprowadzą, no bo... Ja myślałem, jednak... że będzie retrospekcja, nie? Albo, nie wiem, znajdą coś przy ciele i będzie śledztwo no, na tej no podstawie. Właśnie, no właśnie. I... nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja, ja miałem podobne myślenie, nie? Bo, bo to jest taki oczywisty wydawałoby się kierunek, nie? I y, ten pałac myśli i y, to, co tutaj dostajemy, jest dla mnie fantastyczne, bo z jednej strony my często wracamy do tego, że w tych historiach z różnych względów nawet i objętościowych jest tak, że mamy dużo deus ex machiny, natomiast tutaj to się sprawdza fantastycznie, bo ja z jednej strony jakby kupuję ten odjechany, surrealistyczny i taki bardzo mocno horrorowy świat tej, tej tytułowej spółdzielni, tego jakiegoś, wiesz, zwielokrotnienia czy, czy ukazania szaleństwa kota i wiesz, te wszystkie manekiny, ten właśnie spotworniały Kraków, ten pokój z zawieszonymi nożami, no mm -hmm. naprawdę super to wypada. Nawet, wiesz, taki w sumie no, dosyć kliszowy zabieg tej takiej zwielokrotnionej <laughs> zwielokrotnionego zarządu, nie? Tego, wiesz, tych, tej, tej członków spółdzielni że się tak wyrażę. Nawet... To czytał, ten się śmieje ze mną teraz, tak? Tak, mhm. tak. że to Nawet nawet to wypada moim zdaniem fajnie i, i jest pomysłowo ograne. A mówię, że to jest też super prezentowane i bardzo dobrze się sprawdza fabularnie, bo ze względu na to, że to jest, wiesz, ten taki pałac myśli i to jest ten taki świat poza światem i, i, i naruszenie tej naszej materii rzeczywistości, to ja też kupuję, że te nasze postaci w pewien sposób są w stanie na niego wpływać, czy gdzieś tam, wiesz, zaistnieć, czy wykorzystać. Ale właśnie to jest super, bo my mamy tutaj tę dychotomię trochę jak z archiwum X, nie? że mamy Langego, który wie, Wierzy, chociaż jest no, Dominikaninem i wierzy w Boga, ale mamy też Fischer, która nie wierzy. Nie? Tak, I totalnie. Mamy też świetny twist z tym związany, twist związany ze skalpelem, nie? bo okazuje tak. się, że tutaj bohaterowie go skminiają, czy w myśl o świecie, powiedzmy, oni mogą rzeczywiście tworzyć rzeczywistość także i jak gdyby postać, która jest reprezentantką nauki, szkiełka i oka, neguje to i mimo, że z fabuły można by wywnioskować, że no, ale przecież sama kreowałaś rzeczywistość kobieto, no to ona wyjaśnia w twiście, że nie, a druga postać znowu yy, na samym początku wpływa na tę rzeczywistość, tak? I dzięki temu mamy trzeciego bohatera w tej historii, więc mi się to strasznie podobało, nie? Takie właśnie detaliki bez tego ta historia by była dobra. Wraz z tymi elementami jest doskonała, nie? Tak, tak. I, w, i wiesz, nawet to, jak zostaje, nie wiem, Szymon Wilk w to wciągnięty, nie? To tak, znów tak, teoretycznie no o tym mówię. Teoretycznie, właśnie, to jest też kolejna taka klasyczna deus ex machina, ale to ma totalnie sens w kontekście Tutaj tej historii. Sens. A mhm. do tego y, ja uważam, że to są naprawdę kapitalne też motywy, jak mamy na przykład ten wątek klucza i to jak ten ojej, wątek ojej. klucza jest rozegrany na tej ostatniej stronie mhm. finałowej która podsumowuje nam ten zeszyt to jest tak rewelacyjne, to jest tak dobre to jest horrorowe, obrzydliwe pojechane, ale po prostu tak doskonale siedzi w tej historii no naprawdę, ja uważam, że to jest absolutna czołówka Wydziału Siódmego całościowo do tej pory fantastyczna historia super wyegzekwowana, bardzo pomysłowa i wiesz, no my się też długo omawialiśmy na te nagranie ja w zasadzie zawsze mam tak, że jak kupuję zeszyt, od razu go czytam, a później go jeszcze ze dwa razy czytam, jak nie trzy w trakcie umawiania się do nagrania i tak jak Savasana dla mnie była takim letnim zeszytem, do upiora mi się raczej niechętnie wracało to tak do spółdzielni to zawsze wyczekiwałem tylko na ten powrót i, i na pewno jeszcze będę wracał do tej historii. Fantastyczny zeszyt. Ja normalnie czekam na nasze nagranie z lekturą. Teraz przeczytałem je przed MFK i G, żeby się do wywiadu przygotować, nie, żeby tam nie narobić nam wstydu. Więc też wróciłem do tych zeszytów i w sumie miałem podobnie całkiem. Jeszcze jednak nie przechodząc do podsumowania, które ty de facto zasegwowałeś, chciałbym do, dorzucić, że ten zeszyt w ogóle jest świetnie wykoncypowany i on ma takie smaczki, takie one-linery. Tutaj na przykład w którymś momencie dominikanin rzuca milicję, niech będą dzięki. No tak, to ja po tak, prostu tak, się tak. w głos zaśmiałem, nie? Bo to jeszcze duchowny mówi, więc po prostu parsknąłem mniej i sobie pomyślałem wow, genialne. Ten klucz, o którym powiedziałeś, tak? No to tu jaki Kątny wypopaprańcy, To było jeszcze bardziej porąbane. To, co mi się też strasznie podoba, tutaj się trochę śmieję, tak, no bo są momenty które mnie też rozbawiły, ale tak całkowicie poważnie. Mega duży szacunek dla twórców ode mnie za to, że nie fetyszyzują Karola Kota, że biorąc na warsztat historię mordercy nie skupiają się na jego działalności, tak na ukazaniu tego, co zrobił, komu zrobił, jak zrobił i tak dalej, a wręcz dorzucają komentarz dotyczący true crime, plus 10 punktów respektu za to, za słowa Langego. W jednej scenie dominikanin mówi pamiętajmy o ofiarach, nie o mordercach. I jasne, fabuła tutaj jest de facto bardziej o mordercy, ale właśnie nie fetyszyzuje go, nie robi z niego żadnego bohatera. Mamy wariata, tak? I to takiego, no, wariata przez wielkie W, który kończy tak jak na to zasłużył, a kończy bardzo źle, bardzo horrorowo. To mi się też podobało, nie? Bo to nie jest wcale częste przy takich opowieściach. Tak, no a jeżeli chodzi o stronę wizualną, to ja nie wiem jak ty ją oceniasz, bo Adlera już też mieliśmy w wydziale siódmym mhm. i ja z tego co kojarzę po recenzjach, to taki jest mieszany odbiór tej jego kreski. Ja ostatnio wydaje mi się, że troszkę gorzej oceniłbym ten poprzedni jego zeszyt, on chyba martwą wodę rysował, jeżeli dobrze pamiętam, albo żywą wodę, teraz nie, nie przypomnę sobie, ale tutaj ta jego kreska taka trochę momentalnie, wiesz, niechlujna, z, wiesz, prosty kontur, bez jakichś tam dużych szczegółów, taka trochę pośpieszna, ja bym powiedział. Ona bardzo dobrze wypada z dwóch względów. Po pierwsze, tu jest dużo dynamiki, dużo ruchu w tym komiksie, a po drugie, mam wrażenie, że ta kreska dobrze gra z całym tym środkowym segmentem, gdzie jednak mamy dużo tej czerwieni, i to, to czasem jest trudne, nie? bo jednak jak mamy ograniczoną paletę barw, a jeszcze jak, tak jak tutaj mamy de facto zastosowany, można powiedzieć, czerwony filtr na ilustrację, no to czasem twórcy mają problem, żeby tę historię dobrze rozrysować, żeby ona działała tak, jak powinna działać, nie? Że, że wiesz, że mamy zachowane nie wiem, mimikę postaci, szczegóły i, i że ten świat też jest jakby wiarygodny i tutaj to się udało, bo cały ten środkowy segment w tym takim właśnie myśl, myśl o świecie Karola Kota, mówię, nie miałem poczucia, że to mi się wszystko zlewa i jest wszystko tylko na, na jedną nutę narysowaną w tym i zalane wszystko tą czerwoną farbą, tylko miałem wrażenie, że to jest te w przemyślany sposób zrobione. Bardzo dobrze mi się też to wizualnie sprawdzało. Mm -hmm. No bo z jednej strony można by pomyśleć, że tutaj rysownik Adler ma uproszczone zadanie, no bo właśnie większość akcji tego zeszytu dzieje się w tym spotworniałym świecie, gdzie wszystko jest czerwone, a do tego też czerwień i czerń doskonale się po prostu komponują nie? i tworzą właśnie niesamowity klimat, idealny dla takiej horrorowej opowieści, ale... To nie jest... Bo ty tak powiedziałeś, ale upraszczając, nie? że jest nałożony czerwony filtr, to właśnie nie jest czerwony filtr. Nie? Tylko to jest tak świadomie tak, tak. No, to rysowane... To uproszczenie było, przepraszam. Mhm. No dlatego <śmiech> wiem o tym, ale chciałem to podkreślić. Dzięki, dzięki. Bo tutaj nie chodzi tylko o to, że tło jest czerwone, tylko że te postacie są... Znaczy w ogóle ta kreska Adlera jest taka, nie wiem, jakby lekko pogwana, nie do końca taka precyzyjna, tak? Te kontury są takie lekko... No właśnie, że czuć... że obcujemy z ilustracją, ale to i doskonale pasuje do tego świata, no bo ten świat jest, no myśl światem właśnie, z jakąś alternatywną rzeczywistością i jeszcze z tą czerwienią, nawet gdy te kontury są mocniejsze, tak właśnie ta czerń się świetnie z nimi komponuje, z tymi, tymi czerwonymi tłami i to, że czasami to też fajnie wygląda, bo czasami postaci są skąpane w tej czerni też, tak, nie, nie wiem jak to ubrać w słowa teraz, nie, ale to nie są po prostu zwykłe rysunki z dołożonym kolorkiem, tylko są no, bardzo, bardzo przemyślane. Strasznie mi się podoba twarz Kagola Nie Jest mega upiorna. Nie jest jak twarz właśnie jakiejś takiej lalki dami z troszkę. Tylko no, w sensie nie, że ma taką szczękę jak pacynka, nie. tylko że ma takie, w jego oczach widać szaleństwo tutaj rzeczywiście. I tak zacząłem mówić, nie, że z jednej strony można może by powiedzieć, że to nawet prościej tutaj miał, ale właśnie nie, bo on musiał wykoncypować całą tę potworną rzeczywistość razem z Kątnym i Turkiem. I moim zdaniem wyszło mu to doskonale. Te kadry, tutaj niektóre są uproszczone, że mają tylko ten czerwień w tle, ale te, które mają tło, to one wyglądają bardzo dobrze. I na przykład te zniekształcone sukiennice, no to kurczę, ja miałem, wiesz, w sumie moment wow, nie? Co tutaj się wydarzyło? Bo widzimy sukiennice w umyśle chorego psychopaty, i to jest 10 na 10. Te wspomniane przez ciebie, nie wiem, pokoje z noży, te tereny fabryczne, rzeźnia, tak, czy te manekiny, to wszystko są dobrze narysowane i fajnie w ogóle wykoncypowane scenerie i i doskonale to współgra z tą fabułą, która jest niespieszna niby. Nie? W sensie my eksplorujemy trochę ten świat i mamy w sumie sporo ekspozycji, ale w ogóle tego nie czuć. Nie, to, to nie, nie mamy wrażenia, że bohaterowie idą i gadają, chociaż de facto to robią. Ja, ja jeszcze miałem wrażenie, wręcz przeciwnie, nie? że tutaj akcja po prostu goni biegniemy na łeb, na szyję, nie? że tutaj wszystko się może w każdym momencie bardzo, bardzo źle skończyć dla wszystkich postaci. I to napięcie rzeczywiście mi się udzieliło w trakcie lektury. I teraz przy powrotnej lekturze dopiero mogłem właśnie bardziej się nacieszyć ilustracjami, bo przy tej pierwszej tak bardziej pędziłem. nie, Boże, gdzie my jesteśmy? Dokąd my idziemy? Jak to się skończy? Czy oni tutaj zdążą? Czy nie? nie, Czy, czy, czy ta jego spółdzielnia? Co to będzie? Nie? Wow. No... No tak, tak. No, ja mówię, nic, nic nie dodam. Myślę, że entuzjazm w twoim głosie, a wcześniej w moim jest najlepszą rekomendacją dla, dla tego zeszytu. Ale tak musimy się... dodać o dodatkach coś. Tak, tutaj... to fal, fal. E. Mhm. Znowu, w tym poprzednim zeszycie to tam była raptem taka jedna strona, a czy dwie strony, tak, ale jedna kartka dodatków. Tutaj znowu mamy kapkę więcej. Troszkę oryginalnych szkiców, skrócony odpis, czy też odpis skrócony aktu zgonu Karola Szczepana Kota i przede wszystkim reklamę Silberga. Tak, <laughs> rozbawiło mnie to mocno. Tym bardziej, że to jest w sumie wizualny żart, nie? Cała ta, cała ta strona, bo my widzimy tę stronę, tak, bo to w komiksie. Jest strona, którą widzieliśmy w tylko, że w komiksie Szymon Wilk ma zagost, a na końcu nie ma. O ja, to, to jest głupie, ale, ale to rzeczywiście bawi. Nie wiem w sumie, z czemu. Tak, no to, to, ale... to jest po prostu fajny, wizualny, wizualny żart. i Ja też bardzo się uśmiechnąłem, jak, jak to zobaczyłem. Sympatyczna rzecz na sam koniec tego, tego zeszytu. Mm -hmm. No dobrze. I teraz Jerry podsumowanie. Ale widzę, że my się w sumie zgadzamy, no bo ja z tej trójki też najsłabiej oceniam Upiora, chociaż sekwencja z Królem była naprawdę spoko. Savasana była bardzo dobra, ale no wtórna względem Archiwum mix, a spółdzielnia przez świeżość, oryginalność i odpałowość, ale taką odpałowość trzymaną pod kontrolą, nie? Że mhm, nie wypuszczamy tak. się peronu a na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę kątny i turek wszystko tutaj kontrolują, właśnie wszystko tutaj jest dopieszczone, tak każdy kadr jest na swoim miejscu, tempo jest idealne, te detaliki, one-linery, to zwrócenie uwagi, że nie ma co prowadzić kultu morderców, tak trzeba pamiętać o ofiarach, no to mi bardzo podeszło, nie? Dla mnie właśnie spółdzielnia, to jest praktycznie zaszedł idealny. Mhm. Uh -huh. No mówię, ja się totalnie zgadzam i wiesz, myślę, że jesteśmy już w sumie no to ile? Zbliżamy się 16 łącznie, licząc na ten moment specjale, to ja naprawdę uważam, że to jest ścisła topka Wydziału 7, i to mógłby być taki zeszyt, który jest w ogóle wizytówką, czy mógłby być dla mnie wizytówką Wydziału Siódmego, bo to też jest o tyle ciekawy zeszyt, że w przeciwieństwie do tych dwóch wcześniejszych, on jest autonomiczny w dużej mierze. Tak, nie, w tym to sensie, czy... że oczywiście są jakieś smaczki, nawiązania do, do wcześniejszych wydarzeń, czy do obecnej sytuacji naszych postaci. I jakby wiesz, no inaczej się patrzy też na bohaterów, jeżeli już ich znasz. No, a my jednak znamy, nie wiem, chociażby kontekst dla nie wiem tego kontrastu Langego i Fischer. Zresztą mojej ulubionej dwójki niezmiennie chyba w Wydziale mhm. Siódmym. Ale nawet jeżeli ktoś właśnie nie zna Wydziału Siódmego i sobie sięgnie tak wiesz, dla przetestowania, mówiąc kolokwialnie z czym to się je, to może spokojnie po to sięgnąć i dostanie po prostu kawał świetnej historii, która go pewnie wciągnie od razu i sięgnie po inne zeszyty, nie? To tak ode mnie na koniec. Mhm, to ja byłbym kapkę ostrożniejszy jednak, bo moim zdaniem jednak dobrze jest wiedzieć na przykład kim jest Szymon Wilk, tak dlaczego uprawia jogę w momencie, gdy go widzimy i w ogóle po co jest potrzebny Langemu, ale, ale tak, on jest najbardziej autonomiczny z tych trzech. Tutaj w sumie mitologii nie ma za bardzo, nie? Tak, tak, tak. No tutaj to w, w zasadzie skupiamy się na historii. No to, nie? to znaczy, no rozwój postaci w sensie tej naszej dwójki, nie? No i Szymon Wilk widzimy, że ozdrowiał troszkę. Więc no, kapka jest, ale yy, znowu bardzo, że zespojona i się nie rzuca w oczy. No dobrze, no to trzeba jeszcze powiedzieć, że na MFK IG w ubiegłym roku miała miejsce premiera zeszytu 14 Raj, a teraz w 2025 na początku pojawił się zeszyt Walka. No i cóż, będziemy pewnie kontynuować naszą przygodę też podcastową z Wydziałem Siódmym i czekamy też na rzeczy zapowiedziane w wywiadzie z jesieni, bo sporo fajnych rzeczy, sporo dobra. Zapowiedziano. I tak jak słyszycie, bo część osób w internecie już grozi paluszkiem, że o to nastał koniec wydziału 7: gdzie koniec, kochani, my się go skręcamy. Nie naprawdę spółdzielnia rozpaliła mój apetyt na więcej bardzo mocno i mam nadzieję, że ten poziom zostanie utrzymany. Bo tak jak ja nawet upiora gdzieś tam krytykuję dzisiaj, to to nie na zasadzie 2 na 10, nie tylko że 5 uh -huh. tak, tu... na 10. No takie okej. Okay, przeczytałem, lecimy dalej. No to wiesz, no, to jest serial, nie? I jakby uh -huh. wiadomo, że będą się zdarzać się słabsze odcinki. Dla mnie teraz to, co przed nami jest interesujące, no bo to jest de facto podwójny finał. Uh -huh. Ty jak mówisz, że ty czytasz przed nagraniami, no to, to jeszcze nie wiesz, że w zasadzie raj kończy się cliffhangerem i walka, no to jest jakby kontynuacja bezpośrednia raju. Do tej pory to w zasadzie chyba mieliśmy tylko raz właśnie z żywą i Martą. Twą wodą, e, mhm. taki, taki dublet zeszytowy i ja jeszcze walki w swoich rękach nie mam e, strasznie mi się podobają tam układki ale to sobie też pogadamy i no, myślę, że dobrze by było, żebyśmy szybko się za te dwa kolejne zeszyty wzięli, bo właśnie nie dość, że to finał sezonu, to jeszcze właśnie de facto jakby podwójna opowieść, więc jestem bardzo ciekaw jak ten sezon i ta podwójna historia się kończy no ja walkę dzisiaj zamówiłem, nie? Więc możemy się niedługo zgadzać, chociaż po drodze mamy do omówienia jeszcze jeden polski komiks, nie? To prawda, to prawda. Więc yy, może nie za dwa ja tygodnie. Ja już mam przeczytany łącznie z dodatkami, także wiesz, jestem gotów. Okej, okay, no ale pewnie niedługo właśnie Rzeszy 14-15 też omówimy, ale to za jakiś czas. Polskiego komiksu <troszkę>, troszkę będzie w tym roku w Nekro. A na teraz dziękuję Ci, Jerry, za rozmowę. Dzięki również. Słuchaczom, słuchaczkom dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.